To są informacje Polskiego Radia 24. Poważny wypadek na trasie, na obwodnicy Inowrocławia wśród poszkodowanych czworo dzieci. Ponad 600 dronów i kilkadziesiąt pocisków rośnie liczba ofiar z masowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Sprzeczne informacje w sprawie negocjacji USA-Iran. Amerykańska delegacja jest w drodze do Pakistanu. Teheran zaprzecza, by miał wziąć udział w rozmowach. Minęła dziesiąta Ewelina Kamińska. Zapraszam. Pięć osób zostało poszkodowanych, wśród nich czworo dzieci w wieku od 9 do 13 lat. To bilans poważnego wypadku w Latkowie koło Inowrocławia. Samochód wypadł z drogi. Według wstępnych ustaleń pojazd zjeżdżał z obwodnicy Inowrocławia i przewrócił się na bok. Na miejscu są obecnie cztery zastępy Straży Pożarnej. Zadysponowano także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale został zawrócony. Zablokowany został jeden pas ruchu Krajowej Piętnastki. Na miejscu pracują jeszcze służby, a ruch Kieruje policja. Rośnie liczba ofiar nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Szczególnie ucierpiało miasto Dniepr. Wiadomo o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych oraz kilkudziesięciu osobach rannych. Rosjanie atakowali też Charków, obwód Odeski oraz Kijowski. Łącznie użyli 619 dronów i 49 rakiet. O szczegółach nasz reporter Paweł Buszko. W Dnieprze rosyjskie rakiety i drony uderzyły w dzielnice mieszkalne. Trwa tam akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Władze obwodu opublikowały nagrania, na których widać potężne zniszczenia bloków i pracujących tam ratowników. Prezydent Ukrainy w reakcji na ostrzał napisał, że taktyka Rosjan pozostaje niezmienna. Drony uderzeniowe, pociski manewrujące oraz rakiety balistyczne wymierzone w budynki mieszkalne, obiekty energetyczne i przedsiębiorstwa. Wołodymyr Zełenski dodał, że każdy taki atak przypomina o potrzebie pilnego wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ukraina szczególnie potrzebuje pocisków do systemu Patriot, gdyż tylko one zdolne są do strącania rosyjskich rakiet balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykańska delegacja zmierza do stolicy Pakistanu na rozmowy z Iranem. Resort spraw zagranicznych Teheranu zaprzecza jednak, aby było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. Mariusz Cielma z nowej techniki wojskowej zauważył w Polskim Radiu 24, że Waszyngtonowi zależy na osłabieniu przeciwnika.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 Stany Zjednoczone mają reprezentować w Islamabadzie Steve Witkow oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner. W Islamabadzie jest natomiast irański minister spraw zagranicznych Abbas Arakci. Mija 40 lat od katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Do jednej z największych awarii w historii doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Dramatyczne wydarzenia, które wstrząsnęły Europą i Polską są tematem nowego podcastu Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Produkcja opiera się na unikatowych nagraniach archiwalnych, relacjach świadków oraz materiałach informacyjnych z tamtego okresu. Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektro. Władze Ukrainy podały, że w wyniku bezpośredniego napromieniowania po eksplozji zmarło ponad 125 tysięcy osób. Podcast przygotował dziennikarz Polskiego Radia Roman Czajarek. Posłuchać można go na stronie Polskiego Radia lub w serwisach streamingowych. W informacjach zaglądamy jeszcze na koniec w góry. To ostatnie godziny, aby wybrać się w Tatrach na narty. Tatrzański Park Narodowy w poniedziałek zamknie szlaki dla skiturowców. W ostatnich tygodniach w Tatrach przybyło śniegu, a na szlakach licznie pojawiali się miłośnicy turystyki narciarskiej. Szlaki dla narciarzy zostaną zamknięte ze względu na ochronę roślinności i zwierząt. Tłumaczy Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Piosna to jest szczególny czas w życiu też dzikich zwierząt, z tego względu kończymy ten sezon i prosimy o to, żeby się stosować do tych wszystkich zasad z tego względu, że właśnie pod koniec kwietnia na początku maja wybijają się już świstaki z nor, taki zakładają swoje lęgi, już dużo mówimy tak naprawdę od marca o włóżcach i cietrzewiach. Po 27 kwietnia dla narciarzy skiturowych dostępny będzie szlak na Rysy. Dla narciarstwa zjazdowego do końca długiego weekendu majowego będzie z kolei działał stok w kotle gąsienicowym w masywie Kasprowego Wierchu. To były informacje Polskiego Radia 24. Sporo dziś na północnym zachodzie kraju, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na północy możliwy też deszcz. Na pozostałym obszarze Polski za to więcej słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni na Wybrzeżu i Kaszubach, około 17 stopni w centrum, a do 21 nawet na południu miejscami. Silnie powieje też na Wybrzeżu oraz na północy Warmińsko-Mazurskiego i MGW wydał tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Radio 24 Słowem wszystko Punktualnie 6 minut temu minęła godzina dziesiąta. Co państwo sądzą? Ewa Wasążnik, dzień dobry. W studiu Polskiego Radia 24 witam naszego gościa, pan dr Kamil Smogorzewski, analityk Res Futura. Dzień dobry, nie, nie, doktor, nie zwykły, doktor, zwykły magister skromny. No to w takim razie tego doktora życzymy wkrótce. Panie Kamilu, co państwo sądzą, to tytuł naszej audycji w tym tygodniu. Głównie to pytanie można by zadać w sprawie trwałości i największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości i w sprawie spójności, trwałości, jedności, większości koalicyjnej w stosunku do obu tych środowisk, to pytanie jest jak najbardziej uzasadnione. Czy nie? Tak, a wydarzyło się jeszcze więcej, mhm. co, może wpłynąć, co może wpłynąć na, te, na to pytanie w tych, w tych kwestiach, jeśli chodzi o trwałość koalicji, trwa, koalicji trwałość opozycji. Największej, największej partii, partii opozycyjnej. Jedność. No to ostatni sondaż nam pokazał, jak przewrócić pewne rzeczy, może os osobny start Mateusza Morawieckiego. Jeżeli zdecyduje się na to, żeby stworzyć jakąś formację, która mogłaby albo byłaby zdolna do tego, żeby wy wystartować samodzielnie w wyborach, no to tam około 6% na dzisiaj. Oczywiście na dzisiaj. I Trzeba pamiętać, że to są deklaracje w momencie, kiedy nie ma jeszcze nawet mowy o partii. No oczywiście w kuluarach czy w internecie mówi się o tym, natomiast nikt oficjalnie jeszcze ani Mateusz Morawiecki, ani z obozu Mateusza Morawieckiego ne, tych rewelacji ne, nie potwierdził. A mimo Więc to już 6%. O... No tak, to ja pamiętam wiele, wiele lat temu jeszcze, jak były zapowiedzi powstania pewnej partii, no to ona miała tam nawet pod 18, a jeszcze nawet nie powstała. To jest bardziej niż to, ile na ile Mateusz Morawiecki może liczyć, to jest bardziej barometr tego, jak bardzo Polacy chcą czegoś nowego w polityce. I jeśli chodzi o prawą stronę, no to te 6% nie jest wynikiem fenomenalnym, pewnie nie, nie na taki liczyłby Mateusz Morawiecki, ale jak się zagłębimy w środek tego badania, no to tam widzimy, że 60% z tych 6%, no to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Ale pod 20% to są wyborcy Konfederacji. Czyli trzeba pamiętać, że... Wyborcy Konfederacji to nie jest tylko ideologiczny, prawicowy beton. I to Przemysław być może... Czarnek, który I miał być ukłonem Czarnek. w stronę tego tak. elektoratu. Pewnie o efekcie Czarnka jeszcze, jeszcze, yy, jeszcze porozmawiamy. Natomiast yy, wśród wyborców Konfederacji są też yy, osoby o poglądach światopoglądowo-liberalnych, no i liberalnych też gospodarczo mniej więcej to, co prezentuje sobą Mateusz Morawiecki. E, jakieś świadczenia socjalne również wchodzą w grę. To znaczy, to, to, to wcale się nie kłóci. E, z poglądami wyborców Konfederacji nie mówimy o Konfederacji Kolony Polskiej, bo tam ten wektor siły przyniesiony jest raczej na te kwestie światopoglądowe. E, no ale jeśli mówimy o Konfederacji tej mencenowsko bosakowej bosakowskiej, bosakowskiej to brzmi jak boskiej, no ale niech będzie bosakowski, no to, no to tutaj mamy już pełen konglomerat. No ta partia jest, istnieje dużo dłużej. Ostatnie wybory, i parlamentarne, i prezydenckie, gdzieś ten elektorat trochę umocniły, znaczy trochę go wyklarowały. No i, i już wiemy, że to nie jest partia skrajności. To jest coraz bardziej partia środka. Znaczy nie, nie da się nie być partią środka, jeżeli chce się odgrywać rolę w polityce. Mateusz Morawiecki, jego ewentualna partia, Stowarzyszenie na razie ma takie ambicje, żeby wśród tego centrowego elektoratu łowić swoich potencjalnych wyborców. I też zorientował się Jarosław Kaczyński w tym potencjale i zaczął nam przekazywać i mówić o tych dwóch półcach Prawa i Sprawiedliwości. Jak padło to hasło o dwóch płucach, to internauci szybko stwierdzili, że jedna ma raka płuca, a drugie rozedma. I na tym się to skończy skończyły... zadyszką. Tak, i skończyło się to do niewydolnością. Zadyszku. Dokładnie. Na tym się skończyły komentarze Polaków w internecie. Natomiast jak jeszcze wrócimy do tego badania o elektoracie, potencjalnym elektoracie Morawieckiego, no to ten, bo rozumiem, że myśląc liberalny taki środka elektorat, no to jest jednak trochę bardziej koalicja obywatelska i trochę bardziej koalicja rządząca niż prawa strona, czyli PiS i wszystko mhm. na prawo. No więc tutaj za bardzo na razie nie łowi. To znaczy, no jeżeli 60% z tego, co teraz widzimy I co, e, co widzimy po deklaracjach, to jest e, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no to być może to jest elektorat środka, ale środka w postaci wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a nie tego środka liberalnego e, z Koalicji Obywatelskiej. To jakoś nam się redefiniuje ta polska scena polityczna i redefiniują się też e, m, poglądy, sympatie polityczne elektoratu, wyborców. No, to, to teraz... co kiedyś było środkiem, mhm. teraz jest... E, bardziej lewą stroną, to co no, kiedyś mm. było taką umiarkowaną prawicą jest środkiem? Jak możemy, to się zmienia? E, możemy teraz zacząć akademicką dyskusję. Czy koalicja jak daleko e, e, na, w tej skali e, naszej od prawicy do lewicy? Umownie oczywiście jest Koalicja Obywatelska i Prawie i czy Oni są rzeczywiście tak daleko. No ale to zawsze jak... było bardzo skomplikowane, no właśnie, prawda? Prawie Sprawiedliwość się... prawicowy w swoich poglądach, tak. światopoglą... w światopoglądzie, a z drugiej strony lewicowy, jeśli chodzi o program gospodarczy i społeczny. Tak. Tak, koalicja obywatelska różnie. Różnie. Różnie, różnie z tym bywało. Ehm, raczej możemy się zgodzić z tą hipotezą, że ten środek przesunął się jednak z, z tych liberalno- i światopoglądowych, i gospodarczo spraw na no, trochę bardziej na prawo. Że to też widać no, i, i po wynikach e, wszystkich tych partii i środowisk prawicowych e, w odniesieniu do na przykład lewicy samej. Która co prawda w ostatnich e, wielu już tygodniach w sondażach e, jest ponad progiem jako wyborczym. Jako jedyna z tego składu koalicji tak, 15 października tak, oprócz koalicji obywatelskiej. Oprócz koalicji obywatelskiej. E, gdzieś tam czasem partia razem jeszcze podskoczy nad ten próg, e, ale s, gdzieś tam stała jest powyżej tych 3%. 3%. 3% przypomnimy zapewnia y, finansowanie. finansowanie, ale nie pozwala wejść do, wejść do rządu, więc zapewnia w zasadzie przetrwanie partii, ale bez udziału w rządzeniu. Coś teraz udziału w rządzeniu też nie ma y, za dużego. Y, no, wracając, y, y, więc y, no, jak sobie zsumujemy i naprawdę umownie patrząc na tą prawicę i lewicę, jak sobie sumujemy te prawicowe i lewicowe, no to no, widzimy, że tam się przesunęło. Bardzo ciekawe będzie to, jak się rozwiąże sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości jak długo utrzyma się ten efekt Czarnka, zupełnie przeciwny do tego, który miał się wydarzyć, bo Czarnek miał zebrać ten elektorat albo zbierać powoli ten elektorat bardziej prawicowy niż elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie wyniki Uśredniając nawet, bo w ostatnich dniach mieliśmy i 18% dla Prawa i Sprawiedliwości, ale w innym sondażu mieliśmy blisko 28% dla Prawa i Sprawiedliwości. No powiedzmy, że trzeba, trzeba jednak ten trend obserwować. No ale tak czy inaczej efekt Czarnka, znaczy przemysł Czarnek wywołał efekt odwrotny do tego, co chyba co Jarosław Kaczyński na początku chciał, żeby, żeby wystąpiło. Znaczy, taka silna mobilizacja utraconego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Tego na prawo. To się nie wydarzyło. A jednocześnie, cytując oczywiście, to OZE SROZE i wszystkie bardzo silne takie komunikaty do wyborców spowodowały jednak pewien na razie delikatny, ale odwrót. Znaczy ci wyborcy nie pójdą, a przynajmniej teraz nie deklarują, że pójdą zagłosować na kogoś innego. Oni się usuną w cień, bo być może dla nich to jest już za dużo. Czy znaczy, Gdyby chcieli tak mocno... To by głosowali to by na, konfederację. na Konfederację. A no. teraz może zagłosowaliby na Mateusza Morawieckiego, te, skoro tam być, jest te 20% może. tych, którzy do tej pory popierali Konfederację tak. bosakowską mencenowską Bardzo ciekawe to, co się będzie działo w prawie i sprawiedliwości. Zwory Secz dla portalu Rzeczpospolita, RPPL przeprowadził badanie, z którego wynika, że co trzeci Polak spodziewa się jednak rozpadu w prawie i sprawiedliwości, mimo tych deklaracji po spotkaniach nocnych pod auspicjami Adama Bielana. Po tych zapewnieniach, że jednak pis pozostaje monolitem. No jak, jak prześledzimy to, co ludzie pisali w internecie, to jest w zasadzie jedno podstawowe pytanie, co tam robił Adam Bielan. że Adam Bielan, który e, był również bohaterem poprzedniego spotkania. Jarosław mhm. Kaczyński, Szymon Hołowski? Tak, tak. I tam, tam jeszcze też był, był Adam Bielan. I Michał Kamiński. I Michał Kamiński. No ale to już jakby Michał Kamiński e, jest jeszcze chyba na etapie. E, na etapie niewychylania się w przestrzeni publicznej, no ale Adam Bielan znowu jest tym, który, znaczy według Polaków, którzy, którzy zechcieli to skomentować, jest tym, który no, chyba rozgrywa to prawo i sprawiedliwość. Znaczy w ogóle poziom zdezorientowania Polaków jest dość duży i te 30, tak, prawie 33%. To jest w zasadzie, jak na to, co obserwujemy, niewiele. No bo y, y, mogłoby się wydawać, że po tych wszystkich turbulencjach i po tym, co obserwujemy, to powinno być 66% y, jakby procent przekonania, że rzeczywiście ta, y, ta partia się y, rozpadnie. No ale tutaj musimy jeszcze mieć na uwadze, y, jakby nie było, ten mit Jarosława Kaczyńskiego, który trzyma y, to wszystko swoją silną ręką i przede wszystkim no geniuszem politycznym. No bo yy, z, to się znowu potwierdziło, że znaczy, te, te, ten mit geniusza politycznego znowu się potwierdził po wygranych wyborach prezydenckich. że znaczy, że to Jarosław Kaczyński sam namaścił Karola Nawrockiego, który w zasadzie na starcie już, on powinien być przegrany, a jednak wygrał. I znowu, i znowu to Jarosław Kaczyński zrobił coś, czego nie udało się Donaldowi no Tuskowi jakby nie było, no bo już drugi raz, czy więcej, trzeci raz, tak, kandydat koalicji w wyborach, z rzędu w wyborach przegrał. No Dla no mnie więc... wygląda to teraz tak, jakby Jarosław Kaczyński przyglądał się, która z tych opcji y, zwycięży, który z liderów y, tych frakcji y, okaże się silniejszy, czy będzie to Przemysław Czarnek namaszczony przez niego, czy Mateusz Morawiecki, który wybił się na niepodległość, y, że no mniej więcej do jesieni-zimy y, być może będziemy świadkami tej y, przepychanki, tego wzajemnego uwykrwawiania się tych obu opcji i Jarosław Kaczyński ostatecznie postawi na tego konia, który w, tej, w tym pojedynku okaże się silniejszy. Bo myślę, że jesień-zima to jest taki czas, czas decyzji w logice zbliżającej się kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Tak, ale to panie Rado zauważy, że ta hipoteza postawiona znów potwierdza, że Jarosław Kaczyński jest geniuszem politycznym, który teraz sobie obserwuje, mhm. analizuje, Zapisuje e, e, papierusy, e, bo to też jest taki wizerunek Kaczyńskiego, który raczej na się pisze niż, e, niż, e, niż na komputerze te swoje analizy w, wszystkie. E, no i Jarosław Kaczyński ostatecznie podajemy tę decyzję, którą frakcję e, wspomóc, którą raczej e, odesłać w niebyt. E, być może tak jest, no ale być może to już nie jest... Ten czas. Ten czas. Być może jest tak, że te bardzo silne teraz, coraz silniejsze frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, a pokazał to Mateusz Morawiecki, w jakimś zakresie mogą się na niepodległość wybić. I Mateusz Morawiecki chyba zdaje sobie sprawę, że to jeszcze nie jest ten czas. Znaczy, to nie jest jeszcze moment na to, żeby ogłosić start samodzielny, żeby odłączyć się od PiSu, Natomiast no pewnie, nie pewnie, no na pewno ten czas przyjdzie. Czy to będzie Mateusz Morawiecki, czy to będzie ktokolwiek inny z otoczenia prawej Sprawiedliwości, to będzie musiało się wydarzyć. No bo... Żeby myśleć o budowaniu swojego wizerunku tak. na wybory i przed wyborami nawet, na kampanię. Nawet niekoniecznie na te wybory. Znaczy, no no, wiadomo, że polityka to jest długa gra, znaczy, nie chcę użyć innego określenia. No bardziej maraton niż sprint. To, o, dokładnie, dziękuję mhm. Panie Redaktor. Bardziej maraton niż, niż sprint, więc jeżeli przed tymi wyborami powstanie jakaś partia, która będzie miała wśród członków byłych oczywiście polityków Prawa i Sprawiedliwości a obecnych, no to raczej to będzie gra na, na przyszłe wybory parlamentarne. Znaczy, to będzie budowanie się już nie, nie, nie będzie łatwo zbudować się na historii Prawa i Sprawiedliwości, znaczy na historii osobistej tych członków, którzy, którzy zbudują, będą chcieli budować nową formację. To jest bardzo, bardzo trudne, no bo te wszystkie. Znaczy Mateusz Marawiecki jest obarczony jednak kilkoma latami premierowania. I nawet jeśli ten sentyment pozytywny w wielu wyborcach Prawa i Sprawiedliwości zostaje. Znaczy taki, taka w pewnym momencie to obserwowaliśmy nawet nostalgię wobec, albo nostalgię za rządami Mateusza Morawieckiego. No to tak czy inaczej ten elektorat negatywny jest bardzo silny. Tuskowi się udało, mimo tego również negatywnego elektoratu i mimo tego bagażu podobnego, no niepodobnego, bo nie miał premier Tusk zarzutów Prokuratorskich za to, jakie decyzje podejmował w czasie, kiedy był szefem rządu, no ale mimo wszystko. No to będzie trzeba znaczy, nie, nie będzie trzeba będą musieli ci, którzy będą chcieli stworzyć nowo, nową formację, stworzyć opowieść przynajmniej tak silną, jak stworzył Donald Tusk. Czyli walczymy no wszystko, walczymy ze złem. Na no, który to już raz szatanem. słyszymy o tym, że to są najważniejsze wybory od 90 roku. Mm? No... I, będą, I sprawdza i każdy no. będą każdy, I każdy następne takie będą. No a na razie, na, że za wcześnie, żeby prognozować, to co widzimy dzisiaj, e, no to e, w pewnych momentach koalicja obywatelska rzeczywiście potrafi przejąć tę narrację i potrafi zbudować się na pewnych sytuacjach, no ale częściej jednak nie potrafi. A teraz się buduje czy nie? Na przykład na aferze zonda krypto? No akurat na Aferze na, na Zonda Krypta się buduje. czy znaczy, trudno się nie budować. Tam nawet nic nie można, nie, na, nic nie trzeba mówić. Wystarczy tylko się tak, przyglądać? Tak, tak. I odpowiednio tam jakąś informację wrzucać do odpowiednich mediów. No ale jednak pojawiają się zarzuty, że państwo, instytucje, państwa służby zaspały, że można było w ciągu tych dwóch lat no, zrobić bo, więcej. No, że bo... prokuratura niezbyt chętnie tymi sprawami się zajmowała, działała opieszale. Mimo, że zwierzchnikiem prokuratury jest polityk jeden z najważniejszych w rządzie Donalda Tuska. Bo Prawa i Sprawiedliwość musi jakoś tę narrację rozgrywać. Znaczy, yy, całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości szuka sposobu na to, żeby jednak ta zonda krypto nie przykleiła się do, yy, do, yy, do całej formacji. No, no na razie, jest. to się chyba najbardziej do tak zwanych ziobrystów przykleja, no i do prezydenta w związku z tym tak, wetami. Z, w związku z wetem, no ale m, jeśli przykleja się coś do prezydenta, to trudno jest to odkleić od PiSu, tak czy inaczej. Nawet jeśli no, pamiętamy, że Karol Nawrocki jest prezydentem obywatelskim, czy znaczy jest kandydatem kandydatem obywatelskim. był kandydatem obywatelskim, no ale też z prezydentem obywatelskim, to, to nie, nie zniknęło to. No to jednak, jednak w pewnym momencie już nawet w kampanii trzeba było skleić Karola Wrocławskiego z Pisem, bo, bo było widać, że, że tutaj ta, to poparcie dla PiS-u musiało się przełożyć na, na poparcie dla, dla Kolejna Wrocławskiego. No ale wracając, no zonta krypto, że tak, co przeszkadza albo co pomaga koalicji obywatelskiej jeszcze? Jest parę świętości w Polsce, których dotknąć nie można. Do pewnego momentu był to na przykład Jan Paweł II i dalej wiele oprócz lewicowych tematów i lewicowych środowisk stara się raczej nie prowokować Polaków, mówiąc źle o Janie Pawle II. Nawet znaczy, dalej czekamy na materiał Tomasza o, o Janie Pawle II. On chyba do, do tej pory nie powstał. E, no więc, więc tak, ale inną, innym tematem jest na przykład sport. I, e, Polscy olimpijczycy, polska, polska reprezentacja. Dokładnie. Polscy Nasi. olimpijczycy, którzy tak... Z orzełkiem za, na piersi. Dokładnie walczyli dla Polski, nie dostali pieniędzy, które im się należą. Które zostały im obiecane. Znaczy w ogóle wizerunek teraz pana Piesiewicza i, i, i, i PKOL-u, on może jeszcze nie jest sklejony do końca z, z Prawa i Sprawiedliwością, ale to nastąpi bardzo szybko. Znaczy, jeżeli te pieniądze nie zostaną wypłacone, jeżeli te zapowiedzi wszystkie nie, nie, nie spełnią się, jeżeli jeszcze nie wiem, jakiś prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości będzie próbował bronić prezesa Piesiewicza. To już będzie koniec, znaczy narracyjny koniec. To już teraz jest, jest cios, ale no nie atakuje się czyli, sportowców. Czyli ta afera kryptowalutowa jest paliwem dla koalicji, a czy hamulcem okaże się to przyszłotygodniowe głosowanie nad wotum nieufności dla Pauliny Heninklowskiej? No na razie się trochę rozmyło to, znaczy te, te, te wszystkie tarcia wewnątrz koalicji się rozmyły przez zanda Krypto i e, trochę przez Trybunał. E, kto no, jeszcze ale... pamięta o Trybunale? No ale wracając do głosowania, Ech. które przed nami. No to może, no, kto jeszcze pamiętał, Zbigniewie Ziobrzy na przykład, nie? Który przecież dalej, dalej walczy. E, no i przede wszystkim e, teraz przez najbliższe dni mało osób będzie pamiętało o wewnętrznych tarciach, e, pewnie do momentu pogrzebu. Na posła e, litewki, i później później będzie głosowanie nad tym wotum. Więc to jest akurat czas, kiedy, kiedy opinia publiczna nie będzie miała tego paliwa, znaczy też politycy nie mają możliwości, żeby tego paliwa dolewać e, i, i pod, podburzać. E, ja nie wiem, co się stanie w przyszłym tygodniu, natomiast myślę, że wiele osób w koalicji zdaje sobie sprawę z tego, że ta koalicja nie może przestać istnieć. Tam jest za dużo interesów, za dużo tam jest oczekiwań też nie tylko społecznych, ale oczekiwań partyjnych. No przecież nie, no nie zapominajmy, no mamy system partyjny w Polsce i ci ludzie też mają swoje ambicje, swoje oczekiwania. I to nie jest tak, że można po prostu sobie wyjść z koalicji bez konsekwencji. I tak jak możemy chyba być spokojni na razie przynajmniej o jedność największej opozycyjnej partii, tak możemy być spokojni o jedność koalicji przynajmniej rządzącej. Przynajmniej przyszłego tygodnia. Przynajmniej do przyszłego tygodnia. Kamil Smogorzewski, analityk ResFutura był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.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 O poranku w najbliższą niedzielę w Ogrodach Sztuki o 8.30 będzie o sztuce i ładnym życiu. Bo sztuka i życie nie wymagają bycia ekspertem, więc ładnie Państwa zapraszam, by się o tym przekonać. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Jest godzina 10.30. Gość Polskiego Radia 24. Połączył się z nami pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, ten chaos informacyjny, który się pojawia za każdym razem, zazwyczaj w piątek przed weekendem, a dotyczy ewentualnego powrotu do stołu negocjacyjnego stron przedstawicieli stron irańskiej i amerykańskiej w Pakistanie, to jest pana zdaniem chaos kontrolowany, czy rzeczywiście tam się komuś coś spod kontroli wymknęło? Czy moim zdaniem nie ma nad tym żadnej kontroli. To jest po prostu chaos, który wynika z tego, że Donald Trump potoczył się ludźmi, którzy go bezwzględnie wspierają we wszystkim, co robi. On sam wierzy w swoje zdolności, nie chcę mówić nadludzkie, ale... No takie bardzo, bardzo zaawansowane w, do negocjacji. Zresztą wielokrotnie to mówię, to komentowałem jeszcze za poprzedniej jego kadencji. E, e, mówił bardzo często, że on w ciągu trzech minut jest w stanie każdego, z kim rozmawia, sprowadzić do swojego e, punktu widzenia, czy, czy przekonać do tego, co uważa. On cały czas żyje w takim przekonaniu. On nie zmienił ojotę swojego przekonania o samym sobie. No i właśnie jakby większość działań wynika z jego inicjatywy. On narzuca tę inicjatywę na różne sposoby, albo wpisując w truth social media, albo nakłaniając do tego dowódców czy, czy swoich współpracowników, albo kreując taką sytuację jak na przykład w jego wojnie z firmą Antrofic w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, zachęca dużymi pieniędzmi, a potem straszy banem i, i, i całkowitym upadkiem takiej firmy. Więc na różne sposoby zmusza wszystkich, żeby realizowali jego wizję polityki. A jego wizja polityki jest bardzo chaotyczna, bo wynika z jego po prostu, e, z jego jakby e, wizji, to raz ale bardzo często niestety wynika także z jego humorów, nastawienia, czy po prostu tego, z kim rozmawiał ostatnio. Ja Dlaczego ja mówię, taką... panie profesorze, o tym chaosie informacyjnym, chaosie komunikacyjnym? No bo docierają do nas sprzeczne informacje dzisiaj. Strona, strona irańska twierdzi, że nie dojdzie do rozmów bezpośrednich z Amerykanami. Amerykanie informują o tym, że w drodze do Islamabadu jest tych dwóch, no, najpoważniejszych amerykańskich negocjatorów no, z punktu widzenia amerykańskiej administracji, którzy w tej administracji nie mają żadnego absolutnie umocowania, ale y, mogą dużo. Steve Whitkoff, Jared Kushner, y, panowie znani z, y, chociażby z y, tych negocjacji dotyczących strefy gazy, y, teraz mają być w drodze do Pakistanu. No i jadą tam po co? Żeby porozmawiać z pakistańczykami, żeby rozmawiać z irańczykami przez pośredników? No właśnie, to jest, to jest element tego, o czym mówiłem, czyli Trump próbuje tworzyć fakty takie, jakie on uważa za stosowne i wydaje mu się, że jeżeli on wysyła swoich wysłanników, swoich zaufanych wysłanników, którzy a propos są bez kompletnej kompetencji do negocjacji, no to, no to wtedy taka sytuacja no, musi spowodować, że do tych negocjacji dojdzie, bo on tego chce, bo on jest najpotężniejszym człowiekiem świata. Przekonał się już kilka razy, że tak się nie dzieje. Wtedy wpada w złość i straszy zniszczeniem Iranu. Nawet przeprowadził to niszczenie. Natomiast teraz zabrakło mu środków do dalszego niszczenia. No i straszy w tej chwili no już kilka razy mówił o użyciu broni nuklearnej. No Była też... Ta sysja w, w Białym Domu z najwyższym dowódcą wojskowym. Nie wiemy, oczywiście, ona nie jest potwierdzona przez żadne oficjalne źródło, ale wiele wskazuje na to, że Trump zamierza użyć także broń nuklearnej, co by było bardzo niebezpieczne także w naszym kontekście, budowałoby furtkę dla Putina do używania takiej broni, więc to jest. On jakby nie rozumie takich konsekwencji, E, szerszych i długofalowych. On patrzy na swoje zadanie, na swój cel, który sobie e, jak, jakoś tam ustalił i po prostu wszystkie środki, jakie są do tego celu, chce zrealizować. Czyli zupełnie nie ma perspektywy strategicznej. E, patrzy tylko na bardzo wąski wycinek, a na dodatek jeszcze posługuje się tylko i wyłącznie swoją intuicją. Wszyscy nie mają to potwierdzać. Dlatego właśnie wysyła dwóch niekompetentnych panów, ale takich, którym, którym on ufa. Pewnie w dużym stopniu to są ludzie jakby od wszystkiego, do każdego zadania, na każdy, w każdym miejscu, w każdym obszarze, jakby czy to gospodarka, czy to wojna wszędzie ci panowie jeżdżą i negocjują, co no, też pokazuje no, jakby, no, bardzo błędne założenia. A Iran bardzo sprytnie mm. to rozgrywa. Jakby nie patrząc, bo to jest bardzo zbrodniczy reżim i, i absolutnie nie należy go bronić, ale akurat w tej rozgrywce jest bardzo sprawny i y, dzisiaj duża część polityki, co sam Trump narzucił toczy się w social mediach. To jest właśnie metoda przecież Trumpa, pamiętamy te karabiny maszynowe na Twitterze y, i strzelanie tweetami. Trumpa, więc teraz to Iran go ogrywa właśnie w tych social mediach, pokazując delegację amerykańską siedzącą przy pustym stole, Irańczyków nie ma, Amerykanie sami ze sobą negocjują. Potem Trump wpada w szał. No te memy są niestety bardzo trafne, aczkolwiek być może za kulisowo toczą się jakieś rozmowy, tego nie wiemy. Ale gra właśnie na social media no wygląda właśnie tak, że, że pusty stół i Amerykanie siedzą sami. No rzeczywiście komunikacyjnie strona irańska to, to wygrywa i wygrywa także tę grę na czas. Bo im rzeczywiście na tym czasie zależy najbardziej w tym sensie, że oni grają nie po to, żeby wygrać, tylko żeby przetrwać, panie profesorze. Tak, tylko pamiętajmy, że Iran jest obłożony potężnymi sankcjami do czasów. Wojny Rosji z Ukrainą, to były największe sankcje w ogóle w historii, i Iran no, nauczył się żyć po tym. Oczywiście to jest taka też głupia generalizacja, bo wielu ludzi bardzo cierpi w Iranie i to, to nie można tak generalizować, ale chodzi mi o zdolność władzy tego reżimu do przetrwania. On już przetrwał bardzo wiele. I no jak widać jest bardzo mocno, bardzo skutecznie się broni i przed Irańczykami, którzy chcieliby zmiany, no i także w takiej sytuacji wojny. Zresztą te dwie sytuacje są bardzo sprzeczne ze sobą, bo... Jeżeli chcemy Irańczykom pomagać w obaleniu tego reżimu, to na pewno nie w ten sposób, jak to robią dzisiaj Amerykanie. Także nie jest to moim zdaniem najmniejszym usprawiedliwieniem to, co robią Amerykanie, że pomagają obalać reżim. Zresztą jeżeli sam Trump straszy zniszczeniem cywilizacji no, no to oczywiście nie po to, żeby ratować Irańczyków, którzy w tym reżimie funkcjonują. Z kolei a tłum... minister obrony Izraela mówi o tym, że Izrael czeka tylko na zielone światło od Stanów Zjednoczonych, żeby cofnąć Iran do epoki kamienia. No tak, ale to słyszymy te zapowiedzi wielokrotnie, natomiast Izrael nie czeka wcale na zielone światło, tylko czeka na wsparcie Amerykanów. Izrael czeka na to, żeby Amerykanie wysłali tam wojska wreszcie. To by dla, Izra dla Izraela było idealną sytuacją, bo jakby Amerykanie wysłali wojska... No to kolejny, Izrael kolejny lotniskowiec w drodze, panie profesorze. No właśnie, właśnie, bo to jest na stole cały czas. Mm -hmm. To już było szykowane, ale wstrzymano to, bo jednak konsekwencje będą druzgocące dla Amerykanów i gdzieś tam do Trumpa te sygnały przeciera, przeciekały. Ale Izraelowi bardzo by na tym zależało, bo wtedy za pomocą swoich działań wywiadowczych mógłby no właściwie wszystko w tym Iranie robić, wykorzystując oczywiście obecność amerykańską. Amerykanie by ponosili straty, Izrael prawie w ogóle. Dla Izraela sytuacja absolutnie idealna i dlatego bardzo mocno do tego pchają. Natomiast oczywiście, że wcale nie potrzebują zielonego światła, bo przecież bombardują cały czas co chcą. Więc to nie chodzi o, o zielone światło, tylko raczej o to, żeby Amerykanów znowu wepchnąć do tego Iranu i potem na tym swoje korzyści realizować. Czy prezydent Trump może te sytuacje, te wojny kontynuować właściwie bezterminowo, bez oficjalnej zgody kongresu, bez oficjalnej zgody i, i pozwolenia od no, parlamentu europejskiego? Nie europejskiego, amerykańskiego oczywiście. No ale on, on nie prowadzi wojny według administracji. On zro, zrobił dokładnie ten sam manewr, co Władimir Putin, czyli prowadzi specjalną operację wojskową, a nie wojnę, po to, żeby nie prosić o to kongresu. A więc taką operację, oczywiście, że to jest wszystko fałszywo buda, ale tak działa polityka, tak działali też inni prezydenci amerykańscy, że omijali właśnie tą zgodę kongresu, chociaż nie wszyscy, bo też pamiętamy były starania o wsparcie ONZ, o wsparcie NATO, różne były działania dyplomatyczne zaczynając jakby wojnę. Natomiast tutaj no, nie ma żadnych działań dyplomatycznych, żadnych negocjacji, po prostu jedziemy na wojnę. E, więc no, Trump jakby przełamuje bardzo wiele takich standardów politycznych amerykańskich, do których trochę się przyzwyczailiśmy. I to też no, każe nam się zastanawiać nad tą rolą Amerykanów hmm. dzisiaj w świecie. Myślę, że już nie tylko przy tej administracji, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele się też zmieniło wewnątrz i te podziały, które rosły, rosły no w tej chwili wybuchają właśnie takimi skutkami, że taka administracja tak strasznie no, kompromitująca się każdego dnia i tymi wpisami, tymi obrazkami Chrystusa i różnymi innymi rzeczami i tak nie, źle prowadzoną wojną, a jednak ma wciąż dość duże poparcie przynajmniej wśród republikanów. No, no to pokazuje, jak bardzo Ameryka się zmieniła. A pamiętamy kiedyś, Romans z Moniką Luinski kończył prezydenturę. To była zupełnie inna Ameryka. No może to jest tak, że amerykańscy wyborcy łatwiej wybaczają właśnie takie działania na granicy prawa albo zupełnie bezprawne działania międzynarodowe niż jakieś skandale obyczajowe. Może to także wiele mówi o amerykańskim społeczeństwie. No to... To chyba nie, bo Donald Trump akurat tych skandali obyczajowych ma, ma co niemiara, ma dużo większe skandale niż to, co robił Bill Clinton. No i to też Więc jest fenomen, wydaje... że prawda, mimo to w tym konserwatywnym społeczeństwie amerykańskim, purytańskim nawet momentami, udało mu się wygrać wybory, zostać drugi no raz. właśnie, panie redaktor, ale wydaje mi się, że to społeczeństwo już nie jest ani purytańskie, ani takie religijne, że to się bardzo zmieniło ono bardzo odbiegło od tych standardów, które my znamy I ja też ciągle też wciąż jeszcze się dziwię. tak? Ale to jest chyba tak, że my bardzo chcieliśmy tkwić w tym przekonaniu, jaka jest ta Ameryka. Ona jest już zupełnie inna. I, i, i to też jest ważne dla nas, bo my no, jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. I takie poleganie na tej zmienionej Ameryce no, może być naprawdę wielkim błędem historycznym dla nas. Czyli te słowa premiera Tuska w wywiadzie dla Financial Times, pana zdaniem uzasadnione, z jednej strony Podawanie wątpliwość ewentualnej lojalności albo braku lojalności Amerykanów wobec europejskich sojuszników w NATO, a z drugiej strony mówienie o tym, że są informacje, bo nie sądzę, żeby premier mówił o tym bez potwierdzonych informacji, że Rosja już nie w perspektywie lat, ale miesięcy może spróbować zaatakować albo dokonać prowokacji na terenie jednego z członków NATO. Tak, no, ja myślę, że... że... To co mówił jest całkiem oczywiste, tylko e, duża część społeczeństwa e, jakby nie chce o tym myśleć, zajmuje się czym innym i wtedy dla nich może to być jakimś szokiem poznawczym. Natomiast Donald, Trump, Donald Tusk w tym, w tym wypadku mówi rzeczy, które no, jakby wszyscy eksperci cały czas mówią. No, no nic nowego tu nie powiedział to, i to bardzo zachowawczo jeszcze. No ten horyzont czasowy ten... nas yy, zmroził. No bo właśnie, bo, no bo pojawiały się moim zdaniem, przepraszam, że tak powiem, ale bardzo niemądre wyliczenia także wojskowych niektórych, że trzy, że cztery, że siedem lat trzeba Rosji, żeby zaatakować jakiś inny kraj. No przecież jak można to wyliczyć i o jaki kraj chodzi? Czy chodzi na przykład o Mołdawię, Estonię, Polskę, Fli Finlandię? Dla każdego z tych krajów inny czas jest potrzebny na przygotowanie ofensywy. Jeszcze potem jest pytanie, jakiej ofensywy? Jaka, jaki rodzaj wojny? Niektóre rodzaje wojny można prowadzić od razu, dzisiaj. Niektóre można trzeba się przygotować, trzeba ileś czasu. Do jeszcze innych trzeba zgrupować wojska, uderzyć militarnie i trzeba jeszcze więcej czasu. Więc takie wyliczenie, że za pięć lat ktoś, Rosja zaatakuje jakiś kraj NATO, moim zdaniem było kompletnie niepoważne i powodowało właśnie takie niepotrzebne kalkulacje. Właśnie tak naprawdę, yy, zależnie od tego, jaki wariant działań Rosja by przyjęła i, i co tam na Kremlu w tej chwili się debatuje, bo wiemy, że sytuacja Rosji jest krytyczna, yy, gospodarka jest w rozpadzie zupełnym, to już sami Rosjanie o tym głośno mówią. Wojna nie tylko nie posuwa się do przodu, ale w tej chwili cofa się, bo Ukraińcy odzyskują częściowo terytorium, są coraz silniejsi, mają potężne kontrakty z Zatoką Perską, a więc tak naprawdę sytuacja Rosji jest coraz gorsza, i teraz, jak wyjść z tego klinczu, nie przyznając się do porażki? Nie wystarczy zakończyć wojny, powiedzieć: Bierzemy tą część Donbasu bo to się w ten sposób już w tej chwili nie uda. Mieli na to szansę, ale zrezygnowali z tego i w tej chwili Rosjanie szukają wyjścia z tej opresji. Niestety czasami takim wyjściem jest pójście do przodu w innym miejscu, nieprzygotowanym, gdzie można więcej zyskać i zakończyć tę wojnę, a gdzie indziej ją realizować. Więc są to zagrożenia, które musimy brać pod uwagę poważnie rozmawiając, natomiast nie bać się tego i nie brać tego jako jakiś wstrząs wielki. No, Rosja zawsze niestety nam groziła i zawsze była potencjalnie naszym no, największym zagrożeniem. Zadziała to, ten wywiad polskiego premiera, jako swego rodzaju pobudka dla zachodnich sojuszników, że Rosja i zagrożenie z Rosji płynące trzeba traktować na serio i bardzo poważnie, nie tylko w odniesieniu do wschodniej flanki i Unii Europejskiej i wschodniej flanki NATO? Pani redaktor, jak ja słucham pani Meloni, pana Macrona czy Stramera, czy Staba, to oni tak naprawdę mówią tym samym językiem wtedy, w tej chwili wszyscy. To jest język bardzo podobny. Bardzo podobnie określają zagrożenia ze strony Rosji. Mi się wydaje, że to przebudzenie już nastąpiło jakiś czas temu i ja, ja cały czas mówiłem, że mnie troszkę tak denerwuje mówienie ciągle o budzeniu się Europy, bo już to przebudzenie wreszcie powinno dać jakieś efekty, a nie no tak. tylko ciągle mówimy o budzeniu. I wydaje mi się, że te efekty też następują. Nastąpiło takie rzeczywiście przyspieszenie w budowaniu możliwości obronnych, w zobowiązaniach wzajemnych i grupowych także w, w Europie. I, i, I naprawdę bym chciał, aby powstał taki system jak najszybciej, europejski, bez zbudowania jakiejś wspólnej armii nawet. No to Ale jesteśmy po, prostu... po szczycie na Cyprze, panie profesorze, Właśnie. na którym była mowa o klauzuli z traktatu o Unii Europejskiej, 42.7. Myślę, że trzeba sobie zapamiętać tę liczbę, tę nazwę i ten tytuł, bo tam jest mowa o tym wzajemnym, wzajemnym wspieraniu się członków Unii o, tak. Europejskiej w sytuacji zagrożenia i słyszę od niektórych ekspertów również na antenie Polskiego Radia 24 że to jest nawet mocniejsza yy, przesłanka niż artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. No właśnie, bo pamiętajmy, że same artykuły niczego nie zmieniają. Ani artykuł 5, ani to niczego nie zmienia. Natomiast co za tym się kryje jest ważne, czyli jaki przełącznik jest włączany takim artykułem. I kiedyś w NATO mieliśmy tak zwane scenariusze ewentualnościowe, czyli w sytuacji zagrożenia y, konkretne siły miały zadanie przesunąć się i zadziałać. I to właśnie zostało rozmyte poprzez działalność Trumpa i w tej chwili w Europie próbuje się zbudować coś podobnego. Czyli nie trzeba budować wcale jakiejś wirtualnej armii europejskiej, tylko odpowiednie siły wkomponować do państwa gospodarza. Mamy HNS, Host Nation Support, przecież to zawsze działało w ramach NATO zbudować system, w którym te państwa sojusznicze wspierające wysyłają swoje wydzielone siły do wsparcia państwa gospodarza, który się broni i to można zrobić bardzo szybko. Tak naprawdę zalążki tych sił już ulokować w takim, w tych państwach najbardziej zagrożonych na wschodniej flance. Wtedy przeskok tych wojsk to jest kwestia 24 godzin i można się bronić naprawdę efektywnie, ale pamiętajmy, żeby nie trzeba się było bronić, to ten system trzeba jak najszybciej pokazać Rosji, że on będzie sprawny, że on działa, że on jest gotowy na gwizdek do zrobienia i wtedy Rosja zacznie kalkulować, czy warto napadać na ten kraj, który sobie tam przewidzą, czy jednak lepiej sobie odpuścić i zająć się czymś innym. Więc bardzo ważne jest, żeby taki system powstał nie tylko, żeby się obronić ale po to, żeby właśnie nie doszło do wojny. I po to jest to wojskowe Schengen, o którym także rozmawiamy, czyli no też uniknięcie tych barier proceduralnych, biurokratycznych w podejmowaniu decyzji ważnych w sytuacji zagrożenia. No właśnie. I też od razu powiem, żeby jakiś zaraz ekspert mnie, mnie krytykował. Nie chodzi o to, żeby ujawniać Rosji wszystkie sekrety mhm. tej, tego scenariusza, tylko żeby widziała Rosja, że jesteśmy gotowi wspólnie do obrony i w jaki sposób mniej więcej ogólnie ta obrona ma wyglądać. Oczywiście o szczegółach miejsc rozlokowania, zgrupowania dróg przesyłowych, czy, czy tych logistycznych. O, ty, o tym się oczywiście nie mówi. To są szczegóły tajne, ale ogólny taki system musi być zaprojektowany. On musi być zakomunikowany, żeby Rosja wiedziała z kim będzie walczyła i wtedy... Inaczej te kalkulacje na Kremlu będą wyglądać. Mm. Oczywiście przede wszystkim chodzi o skrócenie biurokracji, jasne, decyzyjności w ramach Unii Europejskiej. Dlatego właśnie dobrze, że odszedł Orban, który blokował takie inicjatywy. Warto się zastanowić, czy, czy właśnie nie powinna powstać taka Unia obronna, w której takie decyzje byłyby bardzo szybkie. I myślę, że w tej chwili Unia w tą stronę skręca powolutku. Panie profesorze, 90 miliardów euro odblokowanej pożyczki dla Ukrainy na takie bieżące funkcjonowanie tego kraju, który zmaga się z agresją rosyjską, ale przede wszystkim na, na to, żeby miała czym się przed tą agresją bronić. Ta pożyczka możliwa po odejściu wspomnianego przez pana już Wiktora Orbana, byłego premiera, premiera Węgier. Na ile to może być, jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, game changer w tym starciu Ukrainy z Rosją? Właśnie kuriozalnie, jak wcześniej bym tego nie powiedział, tak teraz wydaje mi się, że to może być rzeczywiście game changer, dlatego że to są duże pieniądze, a Ukraina właśnie ostatnio zaczyna coraz skuteczniej nie tylko już powstrzymywać, ale i przesuwać tą linię graniczną, tą szarą strefę dronową strony Rosji, więc być może rzeczywiście, że zakupienie odpowiedniego sprzętu w tej chwili, bo to Ukraińcy najlepiej wiedzą, co w danym momencie wojny najlepiej się sprawdza. Oni bardzo duży postęp mają. W niektórych rodzajach dronów w tej chwili oni są liderami światowymi, absolutnymi. I pokazują więc... to także na Bliskim Wschodzie. Oczywiście, oczywiście wszyscy racjonalni gracze to rozumieją i korzystają z tych doświadczeń ukraińskich, ale podejrzewam, że Ukraina też wszystkiego nie zdradza i, i pewnymi rzeczami jednak szachuje Rosję. I właśnie tutaj ten rozwój technologiczny jest bardzo ważny. On pochłania duże pieniądze, ale on daje efekty, które można samodzielnie realizować bez dużego wsparcia ze strony in, innych państw. Dlatego e, wzmocnienie tego sektora, właśnie tej transformacji Wojskowej i tych efektorów, które Ukraińcy produkują, wydaje mi się, że może dać. To, pamiętajmy, to już nie są zmiany, które zabierają rok dwa czy dziesięć, teraz to, to są to jest kwestia tygodni. A więc bardzo szybko to może dać efekty na froncie i to jest coś, z czego moim zdaniem my powinniśmy się uczyć. Przestać narzekać, że te drony to mało procent niszczą, że łatwo je zeszczeliwać, tylko zobaczyć jak drony wkomponowały się w cały system obrony. Moim zdaniem troszeczkę to umyka niektórym naszym wojskowym, którzy wciąż patrzą, że drony to jednak, to jednak się nie sprawdzają na polu walki. Tu Ukraińcy naprawdę robią świetne rzeczy. Nie wolno oczywiście przeklejać tych wzorców ukraińskich do Polski, bo mamy inne uwarunkowania, ale czerpać z, z tych doświadczeń. Panie profesorze, nie wiem, czy zechce się pan odnieść do też informacji, która dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, która się w tym tygodniu pojawiła. no Mniej więcej w tym samym czasie, co informacje o dymisji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomira Cęckiewicza, A mam na myśli tę zapowiedź publikacji aneksu do raportu o likwidacji WSI. Pan mówił o tym w tym wątku o wojskowym Schengen i o tym budowaniu potencjału odstraszania także. Jak ważne jest to wypośrodkowanie z jednej strony tego, co jest jawne, a tego, co powinno pozostać w ukryciu. Jak pan zareagował na te informacje o planowanym ujawnieniu, odtajnieniu raportu, a właściwie tego aneksu do raportu o likwidacji WSI? Trudno mi rzeczywiście się odnieść, bo no, jakoś nie bardzo śledzę te kwestie i no, wiem, że takie raporty, ujawnianie właśnie takich dochodzeń raportów w przeszłości miało bardzo negatywne konsekwencje, bo ujawniano, pamiętajmy, że ujawniając ludzi, ujawniamy ich kontakty, ujawniamy ich działania całe siatki operacyjne, dlatego każde takie ujawnianie powinno być naprawdę poprzedzone bardzo rzetelną analizą. Trzeba pewne rzeczy ujawniać jasne, ale to musi być naprawdę robione w bardzo, bardzo ostrożny sposób a nie tak, jak to było. No, ja akurat byłem w Iraku, jak tuż po ujawnieniu właśnie tych siatek, no to nasi wywiadowcy no, mówili nam wprost, że są ślepi i głusi w tym Iraku, nie mają żadnych kontaktów, nie wiedzą nic, mogą siedzieć w bazie i po prostu no, przeczekać. Tak? Więc to są bardzo poważne rzeczy, a politycy często tego nie rozumieją, po prostu biorą listę, publikują, i żeby zyskać politycznie w wybor wyborach, hmm. słupki wyborcze. Natomiast nie rozumieją, to, to co Trump też robi, nie rozumieją konsekwencji właśnie strategicznych, państwowych, e obronnościowych, no tego, tego niestety nie rozumieją i takim jednym ruchem mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje. Mierzyliśmy dlaczego? się, do dzisiaj się z tym mierzymy, dlaczego więc co ci wywiadowcy uniknąć? w Iraku wtedy byli ślepi i głusi, panie profesorze? Bo no, całe siatki wywiadowcze, całe e, operacje, które były e, realizowane, i, i w jednego dnia no, po prostu stracili wszelkie kontakty. No to wszystko się zapadło wtedy. Też jestem ciekawa ewentualnej reakcji w tym kontekście amerykańskich sojuszników na taką decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. bo zwraca pan i inni specjaliści uwagę właśnie na to, jakie to może mieć konsekwencje w no, tej budowie pozycji i wiarygodności Polski na tej arenie międzynarodowej rozumianej jako ta sieć wywiadowcza, kontrwywiadowcza. No to się chyba Amerykanom nie może spodobać. Właśnie, tylko teraz mówimy Amerykanom i już się zastanawiamy, którym Amerykanom, bo to już dzisiaj nie jest takie proste, ale oczywiście, że ci wszyscy generałowie w Pentagonie, ci CIA, może nie szefowie, ale ci, którzy pod nimi są, no oni rozumieją, jak ważna jest ciągłość operacji, jak ważna jest tajność, skrytość operacji. My mnóstwo rzeczy robimy we współpracy właśnie z CIA, z amerykańskim wywiadem. Przypomnę tylko, że jak wybuchła wojna, E, rosyjsko-ukraińska, to tutaj na naszym terytorium na Podkarpaciu, no, można zakładać, że było dużo więcej e, e, ludzi CIA niż naszego ABW. E, a więc oni wiedzieli bardzo dużo i wszystkie ich operacje były jakoś tam powiązane z naszym wywiadem. Ujawniając to, co się u nas dzieje, ujawniamy w dużej mierze także e, amerykańskie działania. Moim zdaniem ja mówię, nie chcę mhm. wnikać w to, bo nie znam szczegółów, ale wiem, że trzeba bardzo dużej ostrożności, a politycy bardzo często e, właśnie patrząc na zysk polityczny, na jakieś odbudowanie swojego wizerunku, chcą szarpnięcia, chcą mocnego działania. Mówią, a pokrzyczą, pokrzyczą, ale, ale słupki wzrosną. Więc y, warto, żeby jednak mierzyć to, to bezpieczeństwo polskie, obronność, interes narodowy na szali tych słupków, a nie tylko... Tylko te słupki poparcia mieć na uwadze, bo to może być bardzo niebezpieczne w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecni. Bardzo panu dziękuję za to sobotnie spotkanie, za te rozmowę. Pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet Rzeszowski. Dobrego dnia, panie dziękuję profesorze. Uprzejmie. Dziękuję Reklama